Witam Was w 11. pojubiluszowym odcinku podcastu Siat Gueriawa. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Grom pod tytułem Od, od z chyba bardziej znanej wersji filmowej, kinowej w 3D, która leżała w kinach niedawno od Disney Pixel Myślę, że możemy sobie rozpocząć taką serię gier przygodowych w częsnych odcinkach albo nie, zrobimy normalne odcinki luźne na, na podcast na luzie i w ogóle dzisiejszy, dzisiejszy odcinek podcastu będzie w ogóle bez cięcia, bez różnych takich niepotrzebnych głupot muzykę może jakąś dołożę, żeby nie było nudno a tak to będzie myślę, bez cięcia w ogóle a więc tak w grę wci wcieramy się właśnie jesteśmy tym jak ktoś oglądał film to wie że Tam jakiś tam gościu, nie, on się nazywał, chyba Karl, to ten dziaziuś taki y, miał dom, który tam odleciał pod wpływem balonów chyba z Helem i unosił się tak pojaczył wysoko, tam cały świat chyba okrążył, nie wiem jak to dokładnie było i tutaj w tej grze y, polega to na tym, że musimy y, sterować domem unoszonym przez balony, pokonując silny wiatr i liczne przeszkody. Mamy do dyspozycji 12 egzotycznych leveli i podróż, balonową podróż do rajskich wodospadów, jak to pisze na jednej ze stron prezentujących gier, gry. Yy, doanserujemy norma normalnymi klawiszami akcji, no czyli 2, 4, 6, 8 i 5 i przy okazji Musimy uważać na różnego rodzaju jakieś przeszkody, które możemy napotkać w powietrzu, tak aby się o coś nie rozbić. Zbieramy także odznaki i pomagamy Russellowi zostać rozchwytywanym badaczem dzikich terenów. Więc gra z screenów, bo naprawdę jeszcze w nim nie grałem, szczerze muszę się przyznać, ale widzę ze screenów i z wypowiedzi innych ludzi, że gra jest fajna, fajnie wygląda nawet, grafika, tak, na grę 2D można ocenić na 7, można nawet 7, niech będzie 7, muzyki nie słyszałem, nie wiem, więc nie oceniam, grywalność... Czy będzie duża, nie wiem, ponieważ no, lata nie domem nie musi być wcale tak wciągające, ale może komuś się spodoba. Że polecam z tego, co widziałem, to polecam. Widziałem tylko tą grę właściwie u kolegi na telefonie, a kolega grała, ale ja nie grałem raczej, bo nie miałem ochoty. To by było na tyle. W 11 już odcinku podcastu